Przed mikrofonem Grażyna Górkiewicz, witam Państwa. Woliłam sobie na tę zdecydowanie nieszantową piosenkę, bo mam wrażenie, że nawet ludziom, którzy realizują swoje pasje bez względu na wszystko, czasem zdarza się taki bluesowy dzień, tęsknota dopada każdego, a jeśli jeszcze ten ktoś jest długo poza domem, tym bardziej go dopada. No a jeśli jest powiedzmy 32 lata na morzu, to wtedy ta tęsknota bywa bardzo bolesna przez tak długi czas jaki spędził kapitan Radomski na swoim jachcie Czarny Diament. Zdarzyło się pewnie wiele chwil i pięknych, i smutnych, i niebezpiecznych. Witaliśmy kapitana Jerzego Radomskiego w zeszłą sobotę w Świnoujściu. W tygodniu zabiną do Szczecina, ale zanim udało mi się spotkać go osobiście, no chciałam się dowiedzieć, kim ten człowiek jest. No i tak się zastanawialiśmy z żeglarzami, którzy wypłynęli w morze, by powitać czarny diament. Na polskich wodach terytorialnych wyszło prawie 20 jachtów, żeby powitać wracającego kapitana z najdłuższego polskiego rejsu. No i zastanawialiśmy się, kogo spotkamy. No a jeżeli się dobrze Państwo wsłuchają w wypowiedzi, które już za chwilkę znajdą Państwo także obiecany przeze mnie przepis na eliksir młodości. Człowieka, po prostu, który spędził kawał czasu przyjemnie. Niech pan sobie wyobrazi, ile problemów uniknął człowiek, szczęśliwie będąc na jachcie. Jachtowe problemy są normalne, natomiast problemy, jakie państwo w takich przemianach politycznych stwarza, są mniej normalne dla normalnego człowieka. Nie? To jest też, dla niego też będzie szokiem, jak wróci powiedzmy na Śląsk, zobaczy Katowice teraz, a jak wyglądały 32 lata temu, to, to, to, to jest szok po prostu. Na zdjęciach wygląda na 50, 50 kilka lat. Na pewno podróże, podróże konserwują, szczególnie podróże morskie konserwują, ta sól morska. Jurek Radomski jest e, członkiem honorowym mojego klubu, jak klub posadli ściany. Kapitan za ściech okolności był Ja e, Jurka widziałem już na zdjęciach e, kilkukrotnie świeżych, że tak powiem, więc miałem jego rzeczywisty obraz dzisiaj. Zastałem sytuację, jakiej się spodziewałem. I porządny człowiek, i porządny żeglarz, i wielki podróżnik. No ja wsiadłem przed chwilą na ten jacht, jestem ze Świnoujścia. Jako po prostu taki opiekun ramienia organizatorów Polskiej Fundacji Morskiej i po prostu jako jeden z żeglarzy naszych tutaj miejscowych, biorących udział czynnie, że tak powiem, w organizacji tego powitania. Dopłynęłem tutaj łódką, dostarczyliśmy właśnie ten piękny wimpel długi i flagę świnoujską. No i w tej chwili prowadzę, bo znam te wody na pamięć, tak? No więc podchodzę sobie bezpiecznie, łódka jest dość głęboka, ona ma 3 metry zanurzenia, czyli jak na jak to jest sporo. No więc musimy wchodzić mniej więcej jak chodzą statki, a nie jak jachty. No i dlatego ja za starem. Poza tym, no, kapitan jest dzięki temu wolny. Takie wsparcie z naszej strony na wejście. Świnoujście trafik, Świnoujście trafik. Jak czarny diament prosi? Jesteśmy w tej chwili pół mili przed pławą 7. Prosimy o pozwolenie wejścia na basen północny. Jak wraca do kraju po ponad już 32 latach? Wyszedł ze Świnoujścia 22 czerwca 78 roku. To wchodzimy na prawą, odbijacze na tą stronę. Sumy na prawą. W imieniu władz miasta, w imieniu wszystkich mieszkańców miasta, witamy Pana bardzo serdecznie w ojczyźnie. Ja jeszcze nie widzę, Zostają gdzie myśli. jest moja rodzinka, krupcze. A, już jest. Ja, cześć, cześć, cześć. No. cześć, cześć, cześć, cześć. Żegnali się, to się, mój wilku. Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Krzysztof Soska, zastępca prezydenta miasta. Ten jacht powinien tutaj zostać, bo 32-letni rejs to jest naprawdę coś niebywałego. Oczywiście temat jest zbyt świeży, żeby definitywnie przesądzać, natomiast na pewno bardzo mi osobiście by na tym zależało. Jak stąd zaczynam swoją długą podróż, nie? ma zresztą z tyłu na i napisamy port jachtowy Szczecin, czyli znaczy, Polska. Jest fajnie, cudownie, wspaniała pogoda, pierwsza rzecz. No co nie sobie do szczęścia Przeba. Tak właśnie hucznie i z pompą był witany kapitan Radomski w Świnoujściu. Równie sympatyczne przyjęcie spotkało go w Szczecinie. Były oczywiście łzy wzruszenia, przyjechała jego najstarsza córka Agnieszka. Był także Rums Barbados. Kapitan chętnie o swoich przygodach opowiadał. Ma nawet zamiar wydać książkę. No, trudno sobie wyobrazić ile tomów zajmie ta pozycja, bo 32 lata to jednak szmat czasu. Ale te opowieści... Te najważniejsze zdarzenia podczas całego rejsu. Kapitan opowiadał na gorąco, jeśli można tak powiedzieć, czego się obawia, a także czego się spodziewa. Przede wszystkim, jak to się wszystko zaczęło, już za chwilę będą mogli Państwo posłuchać, ale najpierw posłuchajmy piosenki. Do kraju wracam po 32 latach, kiedyś chciałem było wrócić. Po prostu no, doszedłem do wniosku, że 32 lata, ponad 32 lata, to już chyba wystarczy, nie? Druga sprawa, no jak pływa 32 lata po różnych morzach i oceanach? Czyli już trochę, trochę z, zmęczony jest. No a ja jakby bywałem, miałem 38 lat. A teraz mam 71 już mi się zbliża. Także no, uważam, że dokąd jestem sprawny. Czy znaczy, dalej czuję się doskonale, ale trzeba już wracać powoli do kraju. No i wybudowaliśmy to wszystko na kopalni Moszczenica. Po prostu ja tam pracowałem. Miałem bardzo przychylną zgodę dyrektora Chlebika, który był w zasadzie takim, można powiedzieć, drugim ojcem moim, czy nie. I w związku z tym Zaprobował. znaczy mój pomysł, ja najpierw chciałem płynąć z słynnym naszym polskim żeglarzem, taki rejs dookoła świata w regatach z Heniem no niestety dyrektor mnie wytłumaczył jedno, że dzisiaj ja byłem komandorem klubu przez 15 lat dzisiaj ty jesteś komandorem klubu, ja jestem dyrektorem ale w naszym kraju nigdy nie wiadomo jak to się zmieni, jeżeli wybudujesz jacht klubowy no to Nigdy nie wiadomo, czy na nim jeszcze wypłyniesz. W związku z tym e, podjąłem decyzję budować najpierw sam. No, okazało się, że to było niesamowicie ciężkie przedsięwzięcie. Znaczy, głównie chodziło o finansowe. W związku z tym e, no, miałem tam kolegów, którzy przystąpili do maszoperii. A to jest długa historia. Moja małżonka, moja, małżonka Barbara ogłosiła konkurs w szkole e, wśród dzieci. Jest, znaczy teraz jest na emeryturze, ale z zawodu jest nauczycielką, no i dzieciaki dały różne pomysły. Czarny diament mi się najbardziej spodobał, dlatego że to jest no, coś szlachetnego, szlachetna odmiana węgla. A to nie było tak, że trzeba było nadać taką nazwę? Nie, absolutnie nie. To była moja, moja... To była jego decyzja, także jego decyzją było to, żeby wrócić do kraju po, po tylu latach, no a także teraz jego decyzja, żeby się zastanowić, co dalej. Zanim opowiemy Państwu razem z kapitanem Radomskim o jego przygodach na morzu, posłuchajmy muzyki. <śpiewa> Czy Jolie Garçon, czy kapitan Jerzy Redomski wygląda jak piękny chłopiec, trudno powiedzieć, bo już chłopcem nie jest, jest dojrzałym mężczyzną, ale jak Państwo słyszeli wcześniej, może konserwuje, więc wygląda nie na swoje lata. Nawet te niebezpieczne przygody, o których, których za chwilę będą państwo mogli przez chwilę posłuchać, nie zmieniły ani jego nastawienia do świata, ani nie postarzały go tak bardzo. A co mu się przytrafiło w drodze? Posłuchajmy. Głównie przemiany. Ja byłem tutaj znaczy, kilkanaście razy w sumie w kraju. Znaczy, no, kilka razy. Ale to oczywiście nie jestem, tylko... Czy przylatywałem do Stanów, czy jak już byłem tutaj na Morzu Śródziemnym, no to już częściej mogę. Pana, są takie chwile, że trochę się tęskni i ciągnie Cię znów. Kiedy wchodziłem do kanału La Manche, kończy się przygoda. Zaczyna się nowa. Także to jest, to jest no. Nie ma już tych pięknych, lazurowych mórz, tych palm, ale kiedy płynąłem. Ponad... Przez kanał Kiloński okazało się, że ta soczysta zieleń taka wzdłuż kanału, pięknie zielona jest, bardzo jakoś tak pozytywnie mnie nastroiła. No wracam do innego, do innego kraju, do innych warunków. No i... Trzeba się tutaj powoli odnaleźć. się No, kręci No cóż... Muszę najpierw usiąść spokojnie, zastanowić się, co chcę robić dalej, prawda, to na no to trochę potrzebuje czasu. Co z diamentem, co ze mną, co z rodziną, no bo to jednak też mam żonę, no dzieci, wnuk, yy, yy, znaczy syn mieszkający w Anglii odjedził mnie z wnukami, no bo oni już podjęli nawet decyzję, że będą dalej pływać na czarnym diamencie, także no ale to przecież Panie... wszystko spokojnie jakoś tam. ale Pan tak samo tutaj nie był, bo to zawsze No miałem niesamowitych dwóch towarzyszy. Jeden burgas, który pływał ze mną przez 13 lat. Doskonały żeglarz. Naprawdę nie wiem, czy nawet dzięki niemu nie żyjemy, bo oszekł nas od ataku pirackiego na Morzu Czerwonym, jak siedzieliśmy na rafie i po prostu obudziliśmy się w nocy, kiedy podpłynęło do nas niedaleko łódź. Na szczęście myśmy stali w środku rapy, a oni podpłynęli na zewnątrz. No i prawdopodobnie szykowali się na, na atak. No pies obudził, ja wyskoczyłem w nocy, nawet nie wiedziałem od początku o co chodzi, ale jeżeli pies patrzy się w jeden punkt, człowiek im się przyzwyczają oczy yy, i, i szczeka cały czas, Później dopiero zauważyłem, że jest jakiś taki coś tam jest. No stwierdziliśmy, że być może, że to jakaś łódź przypadkowa albo nie wiadomo co. No okazało się, że jednak to byli jacyś panowie, którzy chcieli wpaść do nas na jak. Więc decyzja moja była jakaś taka dziwna, no bo bez broni, bez żadnej tam nie mieliśmy nic. Ale e, strzeliłem rakietę w tym kierunku białą i oni się trochę wystraszyli i odpłynęli. Kochany pies. Proszę pana, tych widoków było tysiące. Kilimandżaro prawda, sam pobyt w Afryce, spędziłem 15 lat w Afryce, także to podróż po, po całej Afryce, znaczy, gdzie tylko mogłem, czy nie. Łącznie miałem przychylność tam z ambasadorem naszym Szanżet defer Eugeniuszem Żebuskim. Bardzo dużo podróżować, kręci nawet tam trochę filmy o cmentarzach. Nie tej decyzji? Nigdy. No właśnie, takich decyzji chyba trudno żałować, chociaż pytaliśmy także o rodzinę pana kapitana, o jego żonę, o jego dzieci. Czy oni z kolei nie żałują z nimi? Trudno było porozmawiać żona kapitan, córka kapitana Agnieszka nie, nie bardzo chciała. Była zbyt wzruszona, zbyt poruszona tym, że ojciec wraca do kraju. Zdziwiona też tym, że tylu ludzi go witało. No ale zapytaliśmy o rzecz chyba dosyć ważną, mianowicie co teraz? Co teraz, co się będzie działo z czarnym diamentem, co się będzie działo z kapitanem Radomskim i o tym, co, co będzie dalej już za chwilę kapitan opowie, no ale pomiędzy mną a wypowiedzią kapitana jeszcze odrobinę muzyki. Wyspać się. <głos> no przyznam się, że od dober nie wiem czy przespałem, a to jest jednak ponad grubo ponad tydzień, czy przespałem w sumie 15 godzin. Także proszę mnie zrozumieć. No najpierw sztorm później cały czas walka z prądami, statki, mgła, żeby zdążyć na czas. A to, a jednak no mówię, mam już prawie 71 lat więc organizm też e, nie wiem, skąd jeszcze to energię biorę. Tym bardziej, że na no ja się mam same śpiochy. Dziewczyny spały po 16 godzin dziennie, chłopcy też nie mniej, a ja cały czas musiałem jakoś tutaj czuwać. No ale uważam, że się wyśpię i, i będzie wszystko ok. No po prostu nie ma się co oszukiwać, czy nie? Lata lecą do przodu. Oczywiście, że mówię, to całkiem inaczej było, kiedy e, miało się tam 38 lat czy 40 lat a inaczej jest jak jak się ma 70 lat no ale jaka jest kolejność losów no. wszyscy się starzeją niestety no, no to nie ma rady robiłem to co chciałem to co, co lubiłem prawda i miałem jakichś takich poważnych stresów tam. no oczywiście miałem dużo poważnych kłopotów kiedy siedziałem na rafie kiedy jak był w zasadzie już stracony, a trzeba było go jakoś wyciągnąć i udało się. E, miałem e, bardzo ciężki sztorm. Płynęłem tylko z jedną dziewczyną e, z Australii, kiedy e, nie blisko nas, tu już na południu, e, południowej Afryce, kiedy wpłynęliśmy do koło Cape Agulas i no, sztorm 70 węzłów. Okazuje się, że statek e, niedaleko na Stonie a my jakoś się dzielnie trzymamy, także no były, dużo było ciężki ciężkich takich chwili, sztormów i człowiek już nieraz się zastanawiał po co to wszystko, trzeba skończyć, trzeba tego, ale tak to jest, zawsze jest w tym żeglarstwie, że jeden dzień jest zły, a później dziesięć jest dobrych, no na to tak, tak to już jest. Były na jachcie, mój syn e, pływał ze mną 3 lata w Tanzanii, tam brał ślub, wnuczki też pływały, dzieci, wnuki, także... Było kilka ładnych rejsów e, rodzinnych, nawet 40-lecie e, małżeństwa spędzaliśmy w Montenegro na jachcie w gronie całej rodzinki, także no jest za coś, no, ja wiem, że największy ciężar poniosła żona, ale wybrała taki los. No i tak proszę Państwa kończył się najdłuższy jak dotąd rejs jednego człowieka na jednym mieście w historii polskiego żeglarstwa. Ja niestety też już muszę się żegnać. Mówiła do Państwa Grażyna Górkiewicz, audycję realizował Wawrzyniec Szwaja, a już za chwilę towerna.